Relacje z pokładu czarnego diamenta. 20 czerwca 2010 roku, Dower, część szósta, zmiana planów. No cicho, akurat siadamy do obiadu, Kasia serwuje ryszy z potrawką kurczaka, no i fajnie, reperujemy troszeczkę żagle, no się tam takie nic nie było podwane, tylko takie, wiesz, naprawy drobne. bo wczoraj dosłownie była damska pogoda, czyli wiesz, jak, jak to piździło, no. Pierwsza rzecz, generalna zasada, nie wychodź w piątek, czy nie? No wyszliśmy w piątek, no i przywaliło. Kapitan Jerzy Radomski. No, ale to było wiadomo, że przywali, tylko może myślałem, że się nam udał, wiesz, na silniku gnaliśmy jak cholera, ale niestety jadł w mordę i wiesz, no tam są tu bardzo duży ruch statków pierwsza rzecz, no i mielizny, czy nie? Także wiesz, żeby utrzymać się w to, że to no nie możemy halsować, a poza tym, no halsowanie to nic, a poza tym pływy, czyli prądy. Wiesz, płyniesz cztery godziny na silniku, jesteś w tym samym miejscu, a później sześć, siedem węzłów i płyniesz do przodu, czy nie? Czyli no, wiesz, nie chciałem wchodzić tam jakąś pułapkę. Borwil tu cały czas nadawał, że on chce jeszcze do Dower, no to wróciliśmy do Dower. Dziewczyny troszeczkę, bo ich tam brzuszek bolał, ale jak wróciły do porty, brzuszek przestał boleć, Teraz wszyscy są ok. No prognozę mamy taką jakąś trochę dziwną, bo ben, będzie jeszcze troszeczkę wiało, a później będą coraz słabsze wiatry, dlatego dokupiliśmy jeszcze 200 litrów paliwa, w sumie 400 litrów paliwa, no to powinno nam starczyć na jakiś ten A, czy zdążymy to już chyba wątpliwie jest, bo, bo naprawdę gdyby wiało tak jak wczoraj e, z zrów, to za dwie doby jesteśmy w, w, w kanale, bo znaliśmy tam nawet do dziesięciu węzów tam, ale tak siedem osiem to normalnie zasuwaliśmy piękny, piękny ten. No niestety niestety to Wieje akurat z przeciwnego kierunku i, i później będą wiatry, od jutra będą wiatry słabe, to znaczy trochę w mordę, trochę i takie północne północnej no tyle o wiatrach. I przed chwilą kapitelską, kawkę teraz jemy już, no, wszyscy się wzięli roboty, zatankowali paliwo, tam szyją żagle, Jacek pierwszy raz w życiu szyje, żyje, szyje tak. No. Paliwo najtańsze, bo... najtańsze paliwo tutaj jest faktycznie, bo, bo, bo nie, o połowę tańsze ponoć chłopcy w jak w Polsce, tak że dotankowaliśmy jeszcze 200 litrów. A jak, jak wyglądało że wejście do portu w nocy o pierwszej? Trzeba ja, bardzo uważać, bo tutaj wiesz, przy samym porcie to właśnie to była reakcja Bartka, bo mówi zaraz, no, ale my idziemy prosto na, na klift, nie? Wygnęliśmy prosto na klif, ja mówię, no nie przejmuj się, ale to nas zepcha na wysokość portu. No jak wchodziliśmy już do główki portu, no to trzeba było naprawdę dodać gazu trochę na silniku, żeby, żeby nas nie zepchnęło na, na lewą główkę. Po prostu jest bardzo silny prąd przy, przy samym wyjściu, no łącznie z portem. W porcie też jest prąd, tylko jest dużo mniejszy czy nie, ale przy tym, przy, przy nabrzeżu jest bardzo silny prąd że odbrać na to wszystko, poprawki i tak dalej. No ale to, to, to normalne, wiesz. Mam do doświadczonych żeglarzy, Patryk siedział cały czas na komputerze, w, tam w laptopie, wszystko, pozycja była dokładnie podana. Burwil tam rządził z, z Jackiem tam, wiesz, no dostali najgorszą pogodę, ale jakoś tam wytrwali tam, czy nie. Jakie macie plany? Na razie tak, zjeść, pójść jeszcze tam może do internetu, chleb kupiliśmy, wszystko mamy na jachcie, no i chyba rano wyjdziemy, najpóźniej rano wyjdziemy w drogę tam dalej. Jeszcze chcę tą nocy, żeby wszyscy się wyspali, dobrze, a później tu będziemy ten... No z tym, że już przyjąłem taką alternatywę, że, że nie będziemy gnali, wiesz, na, na, na, na całego, bo gdyby coś się stało, no to zajdziemy do portu tam, nie wiem, czy... Belgii, czy tam do Holandii, czy tego. No bo muszę przyjąć wszystkie warianty. Ale na razie jest wszystko ok. Tak naprawdę najważniejsze, żebyście dotarli bezpiecznie. Więc będziecie jak będziecie. No właśnie. Smacznego smutu. Proszę? musiałam powiedzieć smacznego, bo oni czekają z jedzeniem. To ja w takim razie też smacznego życzę i, i do usłyszenia. Patrycja życzę wam z Mikołajem smacznego. No, dziękuję. No i tego, już jedno. Jak będziemy wypływać, to tylko dam, damy krótki dzeń, tylko SMS-em wypływamy Relacje z pokładu Czarnego Diamenta Więcej informacji o rejsie znajdziesz na ww